Sam gotów jestem życie oddać, byleby ci byli wolni. Ukochani przez Pana Jezusa, bracia i siostry, te słowa Sam gotów jestem życie oddać, byleby ci byli wolni wypowiedział ksiądz Roman Sitko prawie półtora roku przed męczeńską śmiercią pod Tarnowskim Błoniu gdzie prowadził, pomimo zakazu gestapowców, okupanta Polski, tajne nauczanie w seminarium duchownym w Tarnowie. Podczas modlitwy w kaplicy przyjechali gestapowcy samochodami ciężarowymi, aby zabrać księży profesorów i kleryków do więzienia. Ktoś zdradził, ktoś Raczej z Polaków na usługach okupanta, że ksiądz Sitko prowadzi tajne seminarium. I podczas tego aresztowania, kiedy był bity, także po twarzy, gdzie m.in. według relacji jednego z księży-profesorów stłuczono na nim okulary, na jego twarzy, wypowiedział właśnie te słowa. Sam gotów jestem życie oddać, byleby ci byli wolni. Moi drodzy, to był taki, jak zeznał ów świadek, ksiądz profesor Józef Bruc, świętej pamięci, wtedy ojciec duchowny w Błoniu. To był taki odruch, to był taki odruch miłości. Byleby ci byli wolni, weźcie mnie. Taki nawyk można powiedzieć. Miłość. Dzisiaj się mówi wiele o wypracowaniu dobrych nawyków, żeby wieczorem nie podjadać, żeby ktoś uzależniony uzależnionym nie miał nawyku sięgania po papierosa, po kieliszek itd. Klikania w internet. Dobrze, że się tak mówi, ale czy my mamy nawyki odruchy miłości? Skąd się wzięły u księdza Romana te nawyki, odruchy miłości, jak i ten podczas aresztowania w błoniu? To wynika z jego ogromnej miłości do Pana Boga, z relacji zażyłości z kochającym Bogiem w niebie. Zażyłość księdza Romana była nie tylko w teorii, w modlitwie, w mówieniu o Panu Bogu w kazaniach, w jego pracy jako kanclerza, kuri później jako rektora seminarium, wcześniej jako wychowawcy młodzieży, ale ta zażyłość była w praktyce, w codzienności w czynie. Taką miłością z dobrymi nawykami, odruchami miłości przeżył 62 lata życia swojego nasz patron, błogosławiony ksiądz Roman. Przez jego stawiennictwo, bracia i siostry, pomyślmy sobie teraz takiej wielkiej atmosferze modlitwy, jaką tworzy piękno liturgii, naszego uczestnictwa. Pomyślmy sobie przez moment jego męczeństwa o jakiejś szczególnej łasce, a właśnie może o jakimś potrzebnym nawyku miłości, o odruchu, który tak bardzo jest konieczny w naszym życiu, aby ksiądz Roman nam to wymodlił. Pomyślmy chwili ciszy, o co chcemy go tak bardzo szczególnie poprosić. Moi kochani, był 12 października 1942 roku, 81 lat temu. Odprawa obozowa, liczenie więźniów stojących na zimnie, na deszczu, w pasiakach, podartych. I ksiądz Roman schorowany na zapalenie płuc, mający gruźlicę pada podczas marszu i już nie może wstać, nie ma już sił. Gestapowiec podchodzi, kopie go, nie wstaje. Przyciska but do szyi, gniecie, skacze. Ksiądz Roman umiera. Zwykle pogrzeb katolickiego księdza lub biskupa dokonuje się w sposób uroczysty. Piękna trumna, najświetniejszy ornat, szaty kapłańskie na trumnie, brewiarz, biret, cała oprawa, ksiądz biskup. Tylu kapłanów, a nasz ksiądz Roman zamordowany, wrzucony na jakiś wózek, taczki i za chwilę spalony w krematorium, bez pogrzebu i bez grobu. Dramatyczna sytuacja, ale, ale moi drodzy, doskonale zdajemy sobie sprawę, jakże wielka siła i moc owej ofiary, owego męczeństwa, owych nawyków, odruchów miłości. My dziś możemy przez Jego ręce wymadlać uzdrowienie duszy i ciała, nawrócenie dla kogoś bliskiego, błogosławieństwo w rodzinie, omadlać naszych bliskich, wymadlać, prosić, jeśli taka wola Boża, uzdrowienie z nowotworu, z choroby. Ufamy z całego serca, My kapłani na czele z księdzem proboszczem naszym, że dzisiaj wielu z was zaprzyjaźni się duchowo albo odnowi przyjaźń z naszym patronem, księdzem Romanem. Będzie codziennie się do niego modlić, z nim rozmawiać, przezywać choćby w tym wezwaniu. księża Romanie, błogosławiony, módl się za mną. Rozpoczynamy dziś. Cykl modlitwy, oto także podczas naszych nabożeń z drugiej czwartki miesiąca, abyśmy byli ludźmi ewangelicznych błogosławieństw. Ośmiu błogosławieństw, które są zapisane w piątym rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza w kazaniu na górze. Pan Jezus od tego właśnie, od tego ośmiu błogosławieństw na, rozpoczyna kazanie na górze. Z niektórymi tu obecnymi bardzo przeżywaliśmy ten moment w jeden z dni naszej pielgrzymki, w czerwcu, kiedy byliśmy właśnie w tym miejscu. W tym miejscu niedaleko Kafarnaum nad Jeziorem, nad Jeziorem Galilejskim, Genezaret, gdzie jest Góra błogosławiec, gdzie dziś stoi Kościół. Tam Jezus powiedział między innymi pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Termin hebrajski błogosławiony, błogosławieni, Asher znaczy nic innego jak szczęśliwi. Błogosławieni, ubodzy w duchu to szczęśliwi ubodzy w duchu, ale szczęśliwi już tu i teraz. I w takiej perspektywie przyszłej, kiedyś, także w perspektywie eschatologicznej, życia wiecznego, ale szczęśliwi poniekąd, już tu i teraz. A ubodzy w duchu, kto to jest? Kim są? Oryginał Ewangelii Świętego Mateusza, język aramejski mówi, używa określenia, ubodzy w duchu to są anawim. Biblia księdza Jakuba Wójka tłumaczy to, że to są ludzie, którzy poprzestają na tym, co mają, niezależnie ile mają, czy mało, bardzo mało, czy średnio, czy bardzo wiele. Poprzestają na tym, co mają i nie pragną chciwie bogactw, a jak mają dużo, to się dzielą. Tak ksiądz Wujek opisuje znaczenie tego terminu anawim. Moi drodzy, ubodzy w duchu to według innego tłumaczenia z tego języka oryginalnego, tłumaczenia tak zwanego oksfordzkiego, to ci, którzy mają ducha ubóstwa, czyli jak są bogaci, mają coś ponadmiar, to się dzielą, a nawet jak nie mają dużo, to też się dzielą jagowa ewangeliczna wdowa, którzy mają takie usposobienie, taki odruch, można powiedzieć nawyk, że nie są snobami, egoistami. Nie trzymają panicznie wszystkiego dla siebie, ale umieją się podzielić zwłaszcza wtedy, kiedy drugi człowiek cierpi. Nie chodzi o dawanie na piwo, wielu takich krąży, ale chodzi o sytuację rzeczywistej, faktycznej potrzeby. Wielu komentatorów biblistów wskazuje, można sprowadzić do wspólnego mianownika, Żowi ubodzy w duchu to cieszący się Bogiem, uznający Boga jako najwyższy skarb. Pan Bóg na pierwszym miejscu, nieprzewiązani w umyśle i w sercu, nieprzewiązani ani do nikogo innego, ani do niczego innego, tylko do Pana Boga. To ceniące Boga ponad wszystko, nad bogactwo, nad majątek, nad sukces, nad karierę, nad urodę, nad prestiż, nad władzę, a nawet nad własne zdrowie. To nie chodzi o to, żeby gardzili zdrowiem. Wielu ludzi mówi tak, proszę księdza, najważniejsze zdrowie. Oczywiście wielka wartość, ale tak naprawdę, gdyby tak się Doczepić do tego zdania, to ono jest bardzo niechrześcijańskie i niebiblijne, bo nie jest najważniejsze zdrowie, tylko zbawienie, życie wieczne, Pan Bóg. Zdrowie jest na którymś tam miejscu. Staramy się o nie dbanie, dbamy tak jak możemy, leczymy się, ale postarajmy się już nie mówić tego słowa, tego zdania. Najważniejsze zdrowie. A niektórzy to tak są do tego przyczepieni, że uważają, że to jest ważniejsze jak przykazanie. Najważniejsze zdrowie. Najważniejszy jest Pan Bóg i zdajemy się na Jego wolę. A często sprawia, że jeśli ktoś tak bardzo mówi, że najważniejsze jest zdrowie, to to właśnie zdrowie zabiera. Żeby człowieka wychować. Żebyś zauważył, że Pan Bóg jest najważniejszy, bo Bóg nas bardzo kocha i chce nas u siebie w niebie. Ubogi w duchu to człowiek nieprzywiązany do nikogo, do niczego innego, jak tylko do Pana Boga. To taki człowiek, który ma właściwą hierarchię wartości. Pan Bóg na pierwszym miejscu, na drugim w życiu małżeńskim małżonek. Następnie dzieci na trzecim miejscu. Bardzo ważne, żeby małżonkowie wiedzieli, że mąż, żona jest ważniejszy od dzieci. Wtedy dzieci będą otrzymywały właściwą miłość. Następnie dom, praca, zdrowie. Gdyby tak liczyć, to na szóstym miejscu zdrowie. I inne wartości dobre. Ostatnio rozmawiałem z pewnym 37-letnim mężem i ojcem, który podzielił się taką zwykłą, prostą, ale jakże głęboką, piękną refleksją. Można powiedzieć śmiało, że to było piękne świadectwo, choć może sobie z tego nie zdawał sprawy, że nie są proszę księdza najważniejsze pieniądze w życiu. Ja to kiedyś odkryłem, tylko Pan Bóg. Przyjechał, zrezygnował z pracy za granicą. Pracuje obecnie w Polsce, stwierdzając, że dom już wybudowaliśmy. My mieszkamy w nim, nie mamy wszystkiego. Może nie mamy pewnego standardu, jak to dzisiaj jest to takie modne, ale staramy się o najważniejsze: o życie z Panem Bogiem i wychowanie. Zauważyłem ogromną troskę w jego rozmowie o wychowanie. Dzieci według ducha katolickiego i na przyzwoitych ludzi. Jakie to piękne. Ubogi w duchu to dający się Bogu bez zastrzeżeń. Może nim być mąż, żona, kapłan, siostra, budowlaniec, czy profesor, emeryt, czy student. Może być ubogim w duchu milioner, który. Dzieli się swoim bogactwem, choć Pan Jezus mówi, że bogatym bardzo trudno jest budować Królestwo Boże, ale jest możliwe. Może być ubogim w duchu bardzo biedna osoba, uboga, skromna, wiążąca ledwo, koniec z końcem, miesiąc z Może być ubogi człowiek, biedny bardzo materialnie, który jest wiecznie nieszczęśliwy. Bo y, ciągle wszystkim zazdrości i wypomina, a wielu jest ludzi ubogich materialnie, którzy są bardzo wielkiego ducha i mają pokój w sercu. Choć dużo cierpią przez ten swój niedostatek. Nieraz zawiniony trochę, nieraz zupełnie niezawiniony, mający wielkie poczucie krzywdy. Moi drodzy, każdy z nas może od dziś bardziej, więcej stać się ubogim w duchu, czyli stawiać faktycznie, praktycznie i mentalnie Pana Boga na pierwszym miejscu. Czyńmy to, nie bojąc się żadnych trudności. Czyńmy to, niech nas wspomaga Matka Najświętsza, nasz patron, błogosławiony ksiądz Roman, który właśnie z tego swojego duchowego ubóstwa jest przykładem życia według błogosławieństw, według duchowego ubóstwa, nieprzywiązania do niczego zawołał odważnie. W odruchu miłości sam gotów jestem życie oddać, byleby ci byli wolni. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Amen.